Gnamy Reklamy. Tu trójka, program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina czternasta. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati. Sędziowie z dokumentami od notariusza weszli do Trybunału Konstytucyjnego. Chcą, by prezes dopuścił ich do pracy. Rząd podaje cenę paliw na weekend, litr benzyny, za litr zapłacimy maksymalnie 6 ,14 zł. 14 groszy. Astronauci z misji Artemis 2 wracają na Ziemię, wodowanie tej nocy.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 Rządzące nie mają wątpliwości. Prawo jest po stronie wybranych sędziów. Mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk i dodaje, że skoro doszło do ślubowania, to rozpoczął się stosunek służbowy. W ocenie Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej uniemożliwienie wykonywania obowiązków jest równoznaczne z paraliżowaniem Trybunału. Zakładam, że będzie refleksja po stronie prezesa Trybunału, że on jednak otworzy pokoje pracy. Rządzące ostrzegają prezesa Trybunału przed odpowiedzialnością kar Zbigniew Kuźmiuk z odpowiada, że o przyszłości sędziowskiej czwórki zdecyduje rozstrzygnięcie przez Trybunał sporu kompetencyjnego. Dotyczącego kto może zaprzysięgać sędziów. Tymczasem nowi sędziowie planują złożyć pozew do sądu pracy w sprawie dopuszczenia do wykonywania czynności. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Legia Warszawa żegna swojego wieloletniego piłkarza i trenera. Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat. Zasłabł rano podczas biegu. Przez 20 lat był związany z klubem przy Łazienkowskiej. Redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk mówi, że Jacek Magiera był prawdziwym legionistą. Legią jako piłkarz wygrał wiele, jako trener prowadził Legię z sukcesami w wygrał dwa mistrzostwa Polski. Naprawdę wyjątkowa postać, która zawsze o siebie dbała, człowiek z zasadami, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, z mądrymi zasadami. Jacek Magiera grę rozpoczął w barwach Rakowa-Częstochowa, gdzie jako 18-latek debiutował w Ekstraklasie. Z tamtych czasów wspomina go kolega z drużyny Grzegorz Skwara. To był bardzo miły, pogodny, spokojny człowiek. Był bardzo pracowity. Zawsze gdzieś tam z piłką próbował zostawać też po treningach. To no naprawdę no wzór do treningu, wzór, bardzo cichy e, chłopak. No tam nie za bardzo w szatni go było słychać, no, tak można powiedzieć. No, zrobił bardzo fajną karierę piłkarską. No i teraz trenerską. Od lipca ubiegłego roku Jacek Magiera był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie Jana Urbana. Minister energii podał maksymalne ceny paliw na weekend. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą od jutra nie więcej niż 6,14 zł, a za litr oleju napędowego 7,68 zł. Ekspert rynku paliw Dawid Czopek mówi, że ceny paliwa będą wysokie, póki nie uda się odblokować cieśniny ormus. Ocenia się, że ze 100, 120 statków, które normalnie tamtędy przepływają na dobę, w tym momencie przepływa tylko 10, może 15, więc to jest 10%. W tym momencie w Zatoce Perskiej prawdopodobnie czeka załadowane na statki ponad 100 milionów. Ocenia się, że nawet 160 milionów baryłek ropy naftowej. To wszystko czeka na przewiezienie na drugą stronę. Nawet jeśli żegluga przez ciśnienie Ormuz wróci, dostawy będą odbudowywane tygodniami albo miesiącami. Astronauci misji Artemis II, coraz bliżej Ziemi, przed załogą najbardziej niebezpieczny moment całej misji, wejścia kapsuły w atmosferę. Konieczne będzie wyhamowanie prędkości sięgającej 40 tysięcy kilometrów na godzinę. W dodatku astronauci będą musieli przetrwać piekielną temperaturę plazmy, która otoczy kapsułę Orion. To wiąże się z olbrzymimi przeciążeniami, mówi astronom Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. 3000 stopni plazmy, która będzie otaczała kapsułę astronautów. Wtedy nie będzie można porozmawiać z Ziemią, bo plazma niestety nie przepuszcza fal radiowych, a więc astronauci no właśnie będą zamknięci w swojej bańce i będą tylko czekać, no i przede wszystkim też bardzo się męczyć, bo tak naprawdę podczas hamowania dojdzie do ogromnych przeciążeń rzędu 5G. Wodowanie kapsuły Orion zaplanowano na Pacyfiku w okolicach San Diego tuż po drugiej w nocy czasu polskiego. Z kosmosu wracamy na Ziemię, a konkretnie pod Tatry. Na polanach znów zaczynają pojawiać się krokusy. Po ostatnich opadach były przykryte śniegiem. Tegoroczne fioletowe dywany mogą być jednak mniej okazałe, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do końca dnia sporo pogodnego nieba. Tylko w zachodniej części kraju więcej chmur i tam słabe opady deszczu. Od 5 st stopni na południowym wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku. A w nocy zrobi się bardzo zimno. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed przymrozkami dla całej Polski. Lokalnie temperatura może spaść do minus 8 stopni.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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Salsenior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.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 Element diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zaliera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen. Zdrowa dawka snu. Piecząt z i wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek skrzyszek wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Mleko UHT wypasione pasione, 3,2%. Złoty 79 zł za litr przy zakupie 6. Z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 11 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,98. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żelaki. O, ja mam ten problem. Co powinna?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 Wracamy. Michał Jakubik, Michalina Bieńko i Agnieszka Opszańska. Zapraszamy do godziny 15. Za chwilę przeniesiemy się na bardzo ciekawe wydarzenie Krakow Art Week i bardzo szerokie oprowadzenie po tym, co się tam wydarzy już niebawem, ale wcześniej Verito Espridzia. Yo sigo siendo pobre. Mis letras son las millonarias, hablador y dolida, de esas tengo varias Me envidian al cien yon, así me hablan, yeah. Sigo siempre atenta firme con lo mío, si Dios me bendice yo tan bendecido Si son muy lambones en no confío, mi pierna por el millón Un poquito más dura en cada canción, no mento ser mundial es la misión Mami por ley va a tener una mansión, bajarle notas en mis decisiones Escribo libre de sus tansilones, rompendo pistas como se supone, toki contra la Ni siquiera me he sentado Y ya quiero en mi puesto Yo sigo siendo pobre Mis letras son las millonarias Hablador y dos de esas tengo varias Me envidian al cien, si así me hablan, yeah Sigo siempre atenta firme con lo mío. Si Dios me bendice yo tan bendecido. Si son muy lampos, yo ellos no confío. No busque la fama ella me buscó, pero manía nunca terminó. Quieren bajarme pa sentirse superiores, pero a mí me bendice Dios. Lo que quiero son chavos, adiós a los chicos. Ustedes restan y yo multiplico. Los te encuentran con como la hora pico. Intentan copiar mi yo se los complico. Yeah, mami siempre dice que me cuide de todo esto. No tengo talento, ni siquiera me he sentado y ya quieren mi puesto. Yo sigo siendo pobre. Mis letras son las millonarias. Hablador y dolida. de esas tengo varias. Me envidian al señor, y así me hablan. Sigo siempre atento, firme con lo mío Si Dios me bendice yo tan bendecido Si son muy lambones en ellos no confío. Estoy bien está por el millón Un poquito más duro en cada canción No invento ser mundial en la misión Mami por y va a tener una mansión Bajarle notas en mis decisiones Escribo libre de sus blones. Rompiendo pistas como se supone Ponki contra la metalamone. ey. A teraz przenosimy się do miasta, w którym bardzo dużo dzieje się, jeżeli chodzi o kulturę, a za chwilę, czyli od 23 kwietnia, będzie działo się jeszcze więcej. W związku z tym ze mną goście... Małgorzata Głębiewska, Fundacja Wschód Sztuki, szefowa projektu... Mariusz Mauretse, szef promocji, jeden z koordynatorów. Znamy już pierwsze szczegóły jubileuszowej 15 edycji Kraków Art Week. To jest popularny Crackers. Co to jest Crackers? i dlaczego chcemy go schrupać? Piętnasta edycja to rzeczywiście nawet dla nas zaskoczenie, bo sami już nie wiemy, kiedy zaczęło, zaczęliśmy to robić i od jak małej w sumie imprezy wykluła się ta, ta, ta społeczność krakersowa i to, że teraz obejmuje ona ponad 70 wydarzeń, że jest te kilkadziesiąt wystaw, performansów, oprowadzań i bardzo, bardzo wiele wydarzeń towarzyszących, zaskakuje nawet samych organizatorów. Dlatego no... Jestem bardzo ciekawa. Wszystkich nowych osób, które po prostu Krakersa zobaczą już w tym stanie, mam nadzieję, takiego naprawdę solidnego rozwoju, bo jest to impreza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 ze swoim przekazem, właśnie nie tylko lokalnie, ale też ogólnopolsko, bo my naprawdę zapraszamy. Ta wiosna w Krakowie to jest naprawdę bardzo miły czas i taki tydzień, czy choćby nawet weekend, zebranie tej energii i poświęcenie czasu, chodzenie od miejsca do miejsca przez cały weekend po kilkudziesięciu wernisażach może zmęczyć, ale może też rzeczywiście gdzieś e, jakąś refleksję czy autorefleksję spowodować i na tym nam bardzo zależy. To jest też moment, kiedy możemy na tydzień zaplanować przeróżne spacery, od do punktu do punktu w całym właściwie mieście, ale też zobaczyć, co myślą, co powiadają i w jaki sposób artyści i artystki. Sporo punktów w tym roku? Oj, tak, zdecydowanie sporo. No, tak naprawdę, ponieważ my jesteśmy cały czas w takiej fazie przygotowywania tych spacerów, mamy 70 lokalizacji. Na pewno nie polecam próbować, żeby zwiedzić się wszystkie, bo no, to jest fizycz fizycznie niemożliwe wręcz. Ale no, zdecydowanie staramy się wszystkim zainteresowanym ułatwić to zwiedzanie, więc też układamy, ten program tak, żeby można było łatwo, na przykład jak ktoś chce się udać do, do jednej galerii, to że może łatwo sprawdzić, co jest w pobliżu akurat czynnego, co można zobaczyć przy okazji, czy to na własną rękę właśnie z naszym przewodnikiem, czy też po weekendzie od poniedziałku krakersowego ruszamy z cyklem spacerów. Kultury, to są słynne tak. kultury Ewy Kaweckiej, przez nią prowadzone i kuratorowane. I tak jak mówiłaś Agnieszko, to jest możliwość taka poza też właśnie wgłębienia się, ponieważ kuratorzy, opiekuni tych miejsc, właściciele galerii, osoby artystyczne, które biorą udział w tych wystawach, opowiadają. Więc jest to takie spotkanie twarzą w twarz. Możliwość zadawania pytań, nawet najbardziej absurdalnych. Jest na to czas, jest na to miejsce. Taką możliwość my stwarzamy. Też e, zbadanie, jakim ten tętnem pulsuje sztuka współczesna, bo to jest także o tym. Z Krakowa zawsze byliśmy dumni. Ci artyści tutaj związani z naszymi, nie tylko Akademią Sztuk Pięknych, ale też z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu imienia Komisji Edukacji Narodowej, który jest współorganizatorem Krakersa. Właśnie te osoby zawsze na początku początku drogi w Krakowie, ale potem gdzieś trafiały dalej, więc my bierzymy, my chcemy dodać im tego wiatru w skrzydła, tworzyć te miejsca pretekstu przecięcia się zainteresowania publiczności, kolekcjonerów, galerzystów z całej Polski w kierunku właśnie zaproszeń i, i wychodzenia, wychodzenia na zewnątrz. Oczywiście Kraków ma swoje instytucje, ale one nie zagospodarują całej tej rzeszy ludzi z wielkim potencjałem, którzy po prostu zasługują na to, żeby się rozwijać w takim bardziej międzynarodowym formacie. Dokładnie tak. Zatem przyglądaj się. Krakers to jest okazja, żeby zmierzyć się z bardzo wieloma pomysłami artystycznymi. 23-30 kwietnia w Krakowie oczywiście. Gdybyśmy chcieli teraz zajrzeć i sprawdzić program, to strona Krakersa? www.krakowartweek.pl Nie jest najprostszy adres, bo Krakow pisane jako taka anglojęzyczna wersja, od której się już trochę odchodzi, no ale też można po prostu znać na, na social mediach. Tam jesteśmy widoczni, i wystarczy wpisać Krakers. Sprawdziłam czujność Mariusza Maurycego i od razu zachęcam do tego, żeby zaglądać na stronę Krakersa. No to teraz Murmader na dobrą przerwę. Mama, your sister, your sister, your grandma, your great-great-grand She said, put all the bad things away I see us, I see, I see us coming out of hate. I see us coming out of days I see us coming out of fear But when we listen, we don't hear But when the bomb drops, we all fear This year, next year, same year Fuck what you heard, I'm right here Same place since I've been here She said put all the bad shit away i made a circle that'll keep us all safe, yeah. The lineage long, only still sending me songs. Still with something on my tongue, take me back to where I'm from. Missing the sun, grand hand of her sons. I probably have one. Raise me a few. Sage your mom when the summer is new. There's something to say about circles. About forward motion to the runner right back. Young didn't know, really went it like that. Come see the sum of the ones before. Career report of sorts. Familiar force with a similar course. Simpler times are really a force. Moms work hard for the arms I off. Trust my heart till I'm back at start. Pull my cards while I put This card of ours. Your mama's baby, your mama's mama, your sister, your aunt and sister, your grandma, your great great grand, your aunt and sister. They made a circle out of sage and gold. Shining our souls because of them, the whole world up under them, their bosoms like a tunnel. Soon to run into the sun. Cyphering the scales, each generation heals from trauma a little more they set the score the precedent they built the floor the ceiling is irrelevant we want more for the betterment of our whole mama holds us close so they can't hold us old wisdom knows us well she pulls us in and tell us secrets feeds us with her well she preaches wellness beat the bell it rings and shatters all the stigma the enigma is a pattern passed down like matter brings us gifts to get that we matter we know different from them we make a difference after we witness their valor their spirit is ours Your mama's baby, your your mama sister, your sister. you're grandma, your great, Teraz wrzućmy się w ten wir tematyczny, ponieważ Crackers to jest platforma, ale także w jakiś sposób staracie się, żeby ta platforma była uporządkowana. Pomimo tego, że to jest bardzo wiele miejsc, bardzo wiele idei, pomysłów, różnorodność sztuk, o tym mam nadzieję jeszcze porozmawiamy. Jest jakieś hasło, temat, które łączy. Teraz mamy łowców, zbieraczy i praktyków przyszłości. Kim oni są? Tak, zazwyczaj myślimy o tych hasłach z, ta z, taką, z taką jakąś uważnością i staramy się trochę trzymać rękę na pulsie różnych dyskursów. Tutaj akurat y, zahaczyliśmy się trochę o brikolerów, o Levi Strausa, o też postawy antropologiczne i też y, zapożyczyliśmy fragment tytułu od Tomka Rakowskiego, czyli właśnie łowców, zbieraczy i praktyków niemocy. My tutaj chcielibyśmy być bardziej sprawczy, czyli jak gdyby nie definiujemy kryzysu, tylko staramy się... E, przeciwdziałać. Przeciwdziałać, czyli jednak mimo wszystko ci praktycy przyszłości w jaki sposób mają nas zabezpieczyć. Ten właśnie może bardziej wrażliwy, może bardziej społeczny, może bardziej związany ze sztuką, ale tą sztuką zaangażowaną, w jaki sposób zabezpieczyć nas przed tymi negatywnymi skutkami po prostu tej rzeczywistości, która boli i krwawi. Więc tutaj zdajemy się na osoby artystyczne, na kolektywy zapraszamy do współpracy ciekawych kuratorów, bardzo interesujące osoby, naszym zdaniem w pewien sposób autorytety. Na przykład do jury konkursu w sekcji laboratorium, bo wspominałaś o, o strukturze. Tak, crackers mimo tej różnorodności, ma strukturę uporządkowaną. Oprócz hasła przewodniego jest program właśnie sekcji miasto, czyli taki program główny, który się dzieli na miejsca, które od wielu lat wszyscy w Krakowie kojarzą. Galerie, które mają kilkudziesięcioletnią tradycję, ale też miejsca bardziej efemeryczne, bardziej popapowe, upowe tak zwane project Room, artist run Space, czyli te miejsca prowadzone przez osoby artystyczne. I też właśnie to jest ta sekcja miasto, powiedzmy, gdzie przez cały rok coś warto obserwować. Natomiast na Krakersa ta energia i poziom jak gdyby, adrenaliny i determinacji wzrasta. A laboratorium oznacza. sprawdzamy. Tak, a laboratorium na oznacza ten eksperyment. Tak, tak. No, konkurs laboratorium już rozstrzygnęliśmy. Wybraliśmy 10 bardzo różnych projektów. W tym roku z okazji ubiegłego jesteśmy zadowoleni, że mamy no, tak naprawdę dwóch mocnych partnerów, bo mamy Fundację Artystyczną Podusz Kestii, która ufundowała nagrody, dzięki którym ci laureaci mogą zrealizować te projekty na należytym poziomie. I mamy też Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCA, które dołożyło bardzo dużo. Giełkę w postaci nagrody specjalnej, a mianowicie, że jeden z projektów zostanie zaprezentowany w galerii Beta Mocaku. No i tam też de facto otworzy się kraka z 23 kwietnia, właśnie warmisarzem tej wystawy. Także cieszymy się, cieszymy się, że w tym roku rzeczywiście to laboratorium, no tam kipi buzuje. Prawda i, wzrasta, tak. bardzo się wzmacnia. Cieszymy się, że zostaliśmy jak gdyby z zewnątrz trochę przez z, dzięki naszej działalności zauważeni. I ta sekcja konkursowa, gdzie jednak rzeczywiście jest ta demokracja, gdzie jest ten wybór i te kryteria są przejrzyste i. Jasne, nie znajdują się wśród laureatów przypadkowe osoby. Choćby z tych 50 ponad projektów, jesteśmy w stanie 10 nagrodzić. I do tego programu jeszcze dochodzi właśnie 10 projektów różnych, rozsianych w mieście, w bardzo często niesamowitych lokalizacjach. Jak na przykład m, tytuł sam projektu: Mam garaż w Dolinie Krzemowej, tak, właśnie tak. garaże na powojskowych terenach. Czasem same miejsca, same lokalizacje determinują tą formę i treść pewnych rozwiązań. No i jury, ne, właśnie składające się i z dyrektora mocaku i z o, przedstawicieli ASP, i właśnie u Kenu, i krytyki artystycznej, czyli aiki i e, osób artystycznych. Oni wydają nam się być na tyle miarodajni, na tyle wiarygodni, że wybierają to, to co najlepsze. My się absolutnie nie wtrącamy. Miasto nas wspiera no, od wielu lat. Rzeczywiście bez miasta Kraków ta impreza by się nie mogła rozwijać. Ministerstwo również też jest tutaj, tutaj z nami. Krakowska spółka Wodociągi to też jest partner, który po prostu rzeczywiście gdzieś do, dostrzega potencjał Krakersa. Tego lokalnego Krakersa właśnie, tak jak wspominał Mariusz, nas jest bardzo łatwo znaleźć. Nie jesteśmy jednak tym, w cudzysłowie nabzdyczonym Krakow Art Weekiem, tylko jesteśmy w tym, tym swojskim krakersem. Krakersem, którego trzeba spróbować, ponieważ to jest przygoda, przygoda sportowa, to już domyślamy się z tej rozmowy, 70 okay. punktów na mapie. Można od kroków pobić na Ale swoich Ale tak, tak. przygoda intelektualna i estetyczna, bo to, co na pewno możemy zrobić na krakersie, to zmierzyć się z różnorodnością sposobów myślenia, tworzenia z różnymi formami, formułami. Gdybyście wymienili coś, co rzeczywiście w tym roku pomyśleliście, kurczę, to jest pomysł, to jest miejsce, to jest połączenie, to jest koncept. Troszkę wypchaliśmy się z tych miejsc, czyli organizacja wystaw, właśnie oprowadzań. Chcieliśmy troszkę zawłaszczyć przestrzeni publicznej. Więc mamy jeden projekt Łukasza Surowca, który będzie się działo na krakowskich plantach. I tak naprawdę jeszcze do końca nie wiemy, co się wydarzy. Może to będzie sytuacja z serii zbieraczo-łowczo-rzeźbiarskich. Na pewno będzie to sytuacja bardzo wspólnotowa. I takich nomadycznych mm. projektów typu coś przyniesiemy, coś znaleźliśmy. W jakiś sposób to będziemy reinterpretować, w jakiś sposób będziemy zmieniać znaczenie. Czyli właśnie takich brykolażowych, kiedy mamy jakieś rzeczy, które mieliśmy pod ręką i z tego tworzymy jakąś nową jakość. Takich sytuacji na Krakersie będzie, będzie wiele. Może niektórzy będą kolekcjonowali jakieś cenne wartości, przedmioty, a może czasami tylko rzeczywiście idee, a może to nie będzie zbieractwo, a może to będzie jednak lekko śmieciowe, a czasem będzie wysublimowane. Więc tutaj w tej. Przeplatają tej... się te różne formy myślenia i działania. Tak, na pewno będą rzeczy bardzo właśnie sophisticated, i, i będą rzeczy, które które będą elementami naszej rzeczywistości, o których nawet nie pomyślelibyśmy się, że one mogą artyście do czegokolwiek służyć. No jednak tutaj walczymy z takim dualizmem. Architekt, kiedy myśli o pewnych swoich projektach, myśli jednak bardzo racjonalnie, używa konkretnych narzędzi, konkretnych materiałów. Artysta tak naprawdę ma większą swobodę. Może pewne rzeczy mogą powstać i mogą nie mieć tej ostatecznej funkcji, prawda? Nie trzeba ich sprawdzać poprzez ich funkcjonalność, może czasami poprzez siłę oddziaływania. No, artyści mają niesamowity wpływ i i myślę, że przy tej edycji właśnie troszkę tych, tych praktyk, jakichś rozwiązań, jakiegoś obejścia systemu, jakiegoś wykorzystania czegoś, co, co, co praktycznie rzecz biorąc dla kogoś innego byłoby nieprzydatne, nam pokażą. Nie jest to jakaś niesamowicie kryzysowa edycja. Właśnie chcielibyśmy znaleźć takie fajne, chytre, śmieszne, sprytne rozwiązania, jak, jak żeby nam się troszkę lepiej, lżej i żyło. żyło tak. Znaleźć coś pozytywnego w tej trudnej, bo nie ma co ukrywać. W trudnej, dosyć złożonej sytuacji, na wielu poziomach. To dla tych wszystkich, którzy być może nie zmierzyli się jeszcze z galeriami, z salonami, ale także z garażami, bo jak słyszeliśmy garaże także będą otwarte na krakersie. To e, też będzie na przykład dawny kiosk, w którym będzie wystawa na Rynku Podgórskim. Mamy też e, ogród. Mamy takich... kino, jedno z tych takich bardziej e, tak. oldschoolowych, przegląd krótki. E, mamy przecież dawny szpital uniwersytecki, gdzie właśnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej organizuje wręcz więcej niż jedną wystawę, to też na pewno będzie bardzo ciekawy punkt. Czyli jakieś postchirurgiczne sale, albo w każdym razie tam, gdzie medycy kiedyś się uczyli, teraz jest ten cały kwartał wesołej, mhm. prawda, dzielnicy, która ma się trochę zrewitalizować, więc, więc w jakiś sposób, no, wszystkie te praktyki antygentryfikacyjne, my się staramy przemycić, być obecni. Tak, tam, tam, tam, gdzie nas chcą chcekuje. i gdzie nas nie chcą, ale po prostu <śmiech> jesteśmy. No dobrze, to dla tych niezdecydowanych, o ile są, wątpię po tej rozmowie, ale o ile są, dla kogo jest dzisiaj sztuka, dla kogo jest krakers? Chcielibyśmy, żeby była absolutnie chciana, potrzebna, lubiana, żebyśmy nie byli tylko jedną kolejną jakąś tam rzeczywiście z wielu imprez kulturalnych na mapie, na mapie Polski, tylko żeby tak jak ta energia chyba też do nas zwrotna płynie. Mamy feedback pozytywny, yy, mamy różnego rodzaju zapytania, raczej wszyscy chcą się do krakersa dokładać do programu, nawet często w ostatnim momencie, kiedy my już nie jesteśmy w stanie sprostać i, i pomierzyć, niż się z niego odłączyć, więc no, my z tego czerpiemy rzeczywiście radość. I, I ta publiczność to są nasi, to e, ci wszyscy współtwórcy, którzy, się od wolontariuszy, poprzez wszystkie osoby, które naprawdę to kreują, bo przecież zgłaszają się, zgłaszają swoje projekty, my ich wspieramy promocją, jakimiś, jakimiś e, drobnymi środkami, które re, redystrybuujemy z miasta. I, I na tej zasadzie ten efekt kuli śnieżnej poniekąd osiągnęliśmy, że rzeczywiście wypracowaliśmy sobie po latach, właśnie jako fundacja, NGOs, imprezę, którą mogliśmy naprawdę bez jakiegoś, to nie był jeden wielki zryw i i, i jakieś właśnie, no nie wiem, y, zamówienie imprezy. Nie, ona po prostu wyewaluowała z potrzeby, z naszej obserwacji, z naszych kontaktów, z naszych telefonów. Z oddolnych działań. Do, dokładnie, z oddolnych działań i, i rzeczywiście jest bardzo wiele o, miejsc i osób, które są z nami po prostu od początku. Także bardzo im za to dziękuję. Dziękuję Marcinie, dziękuję Kasiu, dziękuję Ewo, y, Mariuszu, Gosiu i wszyscy, którzy po prostu tworzą nasze strony, nasze social media, którzy nam pomagają, żeby ta impreza po prostu była, Stała, dostała dofinansowanie, była rozliczona i, i była po prostu dobrze wspominana. Wspominaliście i wspominałaś o kuli zwrotnej. Ona także, ta kula dotarła do nas, do mnie, ponieważ słuchacze, którzy byli na spacerze specjalnie zorganizowanym przez was pisali potem, jakie to było doświadczenie i bardzo pozytywne. Zatem Cudownie. pisali maile na zasadzie, dziękujemy bardzo, super crackers, bardzo fajna trasa, spełniliśmy się może powtórzymy w tym roku? E, bardzo chętnie. Wręcz... Napraszamy się. E, tak, się. się <laughs> e, teraz, to my się też wpraszamy do Krakowa. No to musimy, musimy to zrobić. Zatem e, już tak naprawdę nieśmiało o tym myśleliśmy. Że I, będziecie chcieli znowu z nami tak, pochodzić. E, e, e. Nawet już mamy, mamy taką propozycję spacerów. Tak, wręcz trasy. Ogłaszamy Obecnie. to publicznie. Tak, tak. E. Teraz już możemy zapowiedzieć naszym trójkowym słuchaczom i słuchaczkom, że spacer na Krakersie w Krakowie dla nich będzie. Dokładnie tak, dokładnie Świetnie. tak. Wręcz ja osobiście będę go prowadził, e, tak w ogóle. E, I tym razem, bo w zeszłym roku skupiliśmy się, tak powiedzmy, na okolicach centrum Krakowa. W tym roku zgłębimy bliżej Kazimierz. Zmierzajmy. Krakers, punkt obowiązkowy, nie tylko na mapie kulturalnej Polski, ale na takiej mapie, która po prostu pozwala dowiedzieć się więcej, pospacerować, zobaczyć, czym żyje młoda sztuka, czym... Rzeźbą, malarstwem, grafiką, grafiką nowymi wszystkim. mediami, mediami cyfrowymi, absolutnie, performancem. Mamy nadzieję zapewnić, działać na wszystkie zmysły, zapewnić bardzo, bardzo różne bodźce, a nie przebodźcować. Koniecznie. Od 23 do 30 kwietnia Krakau Art Week, czyli Krakers, 15. edycja. Gratulacje. Dziękujemy, Dziękujemy najmocniej. I w takim razie co najmniej z 15, 20, 30 więcej, bo takich miejsc i takich inicjatyw nam po prostu potrzeba. Małgorzata Gołębiewska, dziękuję bardzo. Dyrektorka Krakersa oraz... Mariusz Maurycy, szef komunikacji. Dwójka szefów w jednym miejscu, w trójce, no ale to jest krakers, więc musi być na bogato. A skoro o bogactwie mowa, no to jeszcze dołóżmy. Mamy wspólną propozycję z krakersem. Specjalny spacer dla naszych słuchaczy i słuchaczek. 26 kwietnia w niedzielę to jest ta propozycja. Zbiórka, gdzie, co i jak, wszystko będzie w mailu, ale teraz, jeżeli ktoś chciałby wybrać się na wycieczkę specjalną, krakersową dla naszych trójkopolskich, słuchaczy i słuchaczek jest to propozycja. Dzwonimy 22 i 7 trójek. Michalina Bienko czeka. Killer hitting all crews, crack was moving slow, I move the dog food, nigga for the law, breaking all rules. Mr. Petty Whopper with the dog food. Lost a couple ounces, that's a small move. Pull the pitches out, we bringing all twos. Get a truck and fill it up with all goons. When the crack was slow, I move the dog food, nigga. Bitches, yeah. young Coleone, Soprano, baby Tony yeah. Straight out that east side, my breakfast was eggs and fried bologna yeah. Can't politic, if you neutral, I fuck with members only yeah. I pulled up that face with choppers, bitch, I ain't sending her home yeah. Fuck yeah. niggas getting sprayed down, yellow yeah. tape and stretcher getting laid down yeah. Call my niggas black and get some K ground. Yeah. Yo, this been my niggas since the playground Yo, this been my niggas since the sandbox Bar running the turf, I got the landlock Put it in the pot and made the grand fly. We was out here serving, had the hand rocks Nigga can't trade, came out the trap, if I fall off, I can do the same thing Thanks, insane. Teraz przenosimy się na Maltę, na bo przenosimy się na Wyspę Maltę Ze mną Ada Piekarska. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kuratorka, która kieruje zespołem programowym galerii Bewła Bielsko-Biała, ale teraz z tej galerii trochę uciekamy, bo jesteś także kuratorką wystawy w Pawilonie Polskim na Malta Biennale. Malta Biennale otworzyło się już z hukiem 14 marca. Tak jest. I myślę, że warto też powiedzieć parę słów o samym Biennale. Skąd ono się wzięło, bo ono jest młodziutkie. Malta Biennale jeszcze nie zaznaczyło się tak mocno na mapie wydarzeń artystycznych jak chociażby Wenecja, no bo przecież nie ma co porównywać, dopiero raczkuje. Ale co to za inicjatywa, bo o Malta Biennale mówi się całkiem dużo. Czy to jest kwestia promocji państwa, czy to jest kwestia tego, że naprawdę coś tam się dzieje istotnego? Ja myślę, że Malta Bienale jest, przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest dopiero druga edycja tej, tego wydarzenia, dlatego śmiało można powiedzieć, że tutaj pojawia się taki moment, w którym też organizatorzy, organizatorki eksperymentują z tym formatem, sprawdzają jak on działa. To, co też jest ciekawe w tym wydarzeniu, to fakt, że powstało ono z inicjatywy w zasadzie urzędu, to znaczy władzy politycznej, która zdiagnozowała bardzo sensownie miejsce, w którym aktualnie znajduje się kultura na Malcie. Mam na myśli to, że Malta, jak pewnie część e, słuchaczy, słuchaczek, e, doskonale wie, bo jest to z jakiegoś powodu bardzo popularna destynacja. Turystyczna. Tak, bardzo popularna. Tam ten polski język jest e, słyszalny na wyspie. Malta jest miejscem, które ma bardzo bogate dziedzictwo kulturowe. Możemy tam znaleźć naprawdę interesujące zabytki, starsze niż piramidy w Egipcie. I to jest fakt, a jednocześnie gdzieś Zdiagnozowali sobie, wspomniany właśnie urząd rozumiany bardzo szeroko, osoby też współpracujące z tamtejszymi muzeami, zdiagnozowały, że przestrzeń, do której jeszcze może nie mają dostępu tak, jakby chcieli ją mieć, to jest sztuka współczesna. I ta sztuka współczesna rozumiana jako przestrzeń szerokiego dialogu dotyczącego tego, co aktualne, co tu i teraz, ale też tego, co bardziej wychylone w przyszłość nawet, zaprowadziła ich do decyzji o powołaniu zorganizowanej z dużym rozmachem imprezy w trybie Biennale. I to jest właśnie ten moment, w którym też Polska została zaproszona i tutaj też dzięki oczywiście współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, ale też Galerią Bielską BWA, którą reprezentuję oraz miastem bielsko-białą. Jesteśmy w miejscu, jesteśmy na Malcie, gdzie pokazujemy projekt polskiej artystki Weroniki Zalewskiej. Tak, i o tym zaraz porozmawiamy. Ty kuratorujesz tę wystawę i Pawilon Polski na Malta Biennale. Tak. Jak otwarcie? Jak. Wyglądało już uroczyste rozpoczęcie biennale z naszym udziałem, bo też ci, którzy śledzą na przykład media społecznościowe, no, mogli zorientować się, że hucznie było. To prawda. Przyjechało bardzo dużo osób e, również z Polski, co nas bardzo też e, ucieszyło, więc e, spotkania były liczne. To, co było dla mnie też interesujące i ważne, to te pierwsze dni tak zwane prasowe, kiedy jeszcze ta tak zwana szeroka publiczność nie ma pełnego dostępu do oglądania wystawy, ale przychodzą osoby związane z innymi pawilonami. I te pierwsze spotkania, one mi bardzo szybko zweryfikowały, zweryfikowały mi i Weronice tą taką w zasadzie trochę czasami fałszywą konieczność i, i lęk związany z tym, że rzeczy, które są lokalne, które być może dotyczą naszych osobistych doświadczeń, mogą być jakoś niezrozumiałe, przez to nieinteresujące dla innych odbiorców i co okazuje się takim fałszywym założeniem jednak. I to jest to doświadczenie, o którym zaraz opowiemy. Osiem pawilonów narodowych, kilkanaście pawilonów tematycznych. Myślę, że warto zwrócić też na Maltę te uwagę, Chociażby w kontekście tego, co dzieje się z Biennale w Wenecji. Czyli no właśnie. być może to Też młode... Też porałam zresztą udział w konkursie do tegorocznego Biennale, biennale. w Wenecji i obserwuję no. to, co się wydarza wokół pawilonu. Powrót pawilonu Rosji, tak. pawilon Izraela. Dokładnie. Wszystko, co dzieje się jest już takie ułożone. To jest nobliwe, największe Biennale. Mhm ale być może jest to system, który wymaga redefinicji. I, I faktycznie w tym kontekście to Biennale na Malcie jest dużo bardziej przyjazną przestrzenią, a jednocześnie jest przestrzenią pełną kontekstów, no bo już sięgając do samej historii Malty, która była nieustannie oblężona. I zresztą samo miejsce, w którym się znajdujemy, mam na myśli nasz pawilon, to jest teren dawnej fortyfikacji. Historia obronności jest bardzo mocno spleciona z w ogóle taką wizualnością Malty. Te fortyfikacje się wznoszą wszędzie. Co chwilę słychać też wystrzeliwane armaty, co jest też takim szczególnym doświadczeniem akustycznym. To się wydarza chyba dwa razy dziennie, mm -hmm. dokładnie, o ile pamiętam. Natomiast jesteśmy w stolicy, w Walecie? Jesteśmy, w, tak, w Walecie. Samo Biennale jest rozproszone też na okolice, w Birgu również się odbywa. Ale to, co jest też ciekawym zabiegiem, myślę, że bardzo sensownie pomyślanym to to, że wszystkie te miejsca wystawiennicze znajdują się na terenach zabytków. I to takich zabytków, które mogłabym porównać do naszego, nie wiem, Wawelu, czyli takich miejsc, które turyści, turystki odwiedzają każdorazowo, przylatując na Maltę, na wyspę. Więc co to daje nam? No daje nam to, że nagle okazuje się, że wśród publiczności, która ogląda wystawę sztuki współczesnej, znajdują się również być może osoby, które zazwyczaj niekoniecznie zaglądają do galerii sztuki współczesnej, które są bardziej gdzieś tam skoncentrowane na historii, na dziedzictwie. Więc myślę, że ten przepływ turystów jest też fajną możliwością otwarcia na szeroką, naprawdę szeroką publiczność. I zaraz będziemy do tego zachęcać, przenosząc się już do Pawilonu Polski. Rozmawiamy o wystawie w Pawilonie Polski na Malta Biennale 2026. Huczne otwarcie 14 marca. Wystawę wciąż można oglądać. Z nami Ada Piekarska. Wrócimy za chwilę. Save our souls, save it now for a better life Time to pray because time's flying on and you know. on But if you want to believe in a better life Find a way, try now, come together with a smile Save our souls, save it now for a better life Time to pray because time is flying on and on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 Wracamy. Morskie fale liżą brzegi, wyspy Malta. A my teraz przenosimy się do naszego pawilonu. Ada Piekarska. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponownie. Kuratorka wystawy w Pawilonie Polski, Weronika Zalewska. Artystka, która zaproponowała bardzo konkretną narrację. We dwie zaproponowałeś koncept, o którym teraz porozmawiamy. Pawilon Polski. Tłumnie odwiedzany. Można już teraz powiedzieć z tej perspektywy czasu? Tak. Myślę, że tłumnie i, i co dla mnie też ważne, jako kuratorki uważnie odwiedzane, pokazujemy rzecz przecież nie tak oczywistą znowu do oglądania, mianowicie instalację wideo, która też wymaga uwagi i poświęconego czasu, więc obserwowałam też ten przepływ ludzi tuż po otwarciu sprawdzałam, jak szybko wychodzą z sali. No i nie wychodzą, oglądają. Wybór Weroniki Zalewskiej do tego projektu, czyli artystki pracującej raczej procesem, prowadzącej badania artystyczne, również poetki, nie tylko artystki wizualnej, dla której bardzo ważny jest język. Był dość intuicyjny, nie było to skalkulowane, to też nie jest tak, że z Weroniką miałam okazję wielokrotnie współpracować. Przecięłyśmy się przy okazji jednego wydarzenia, które organizowałam w Galerii Bielskiej. Mieliśmy kilka dłuższych rozmów i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nasze doświadczenie współpracy. Czyli intuicja. Weronika Zalewska wspominałaś o tej historii rozbudowanej, ale także o lokalności, twojej obawie, że nie będzie to historia uniwersalna. Te obawy zostały już na miejscu przez ciebie niepotwierdzone. niepotwierdzone, rozwiały tak. się zdecydowanie. Opowiedz trochę o tej historii. To co zobaczymy w Pawilonie Polski na Malta Biennale, to jest na dobrą sprawę bardzo szerokie i wieloelementowe połączenie zarówno z tym, co jest nam bardzo bliskie, także lokalne. Lokalne to jest modne słowo teraz, ale dobre też, bo lokalność to jest nasze najbliższe otoczenie. Czyli to, co jest naszym najbliższym otoczeniu, ale jednocześnie odsyła nas o wiele dalej. Z czym zmierzymy się w Wiesz co, pavilę? tak, ja myślę, że to, co powiedziałaś, jest bardzo, bardzo ważne i, i się z tym zgadzam, bo myślę, że podobnie jest z osobistymi historiami, że nasze osobiste doświadczenia, nasze osobiste historie, mikrohistorie, teraz się też y, od dłuższego czasu o tym mówi w polu dużo szerszym niż sztuka, że są faktycznie ważne i może w pierwszym ujęciu nie wydają się tak obiektywne jak wiedza, która jest już za którą stoi instytucja, za którą stoi autorytet instytucjonalny, a jednocześnie jest przecież osadzona w czymś absolutnie realnym i właśnie z tych mikrohistorii, z tych naszych doświadczeń dopiero tworzy się później jakaś dużo szersza rama. Więc myślę, że bardzo uczciwym podejściem jest próba opisywania szerokich, nawet uniwersalnych zjawisk, odwołując się do swojego osobistego doświadczenia. Wideo to bardzo intrygujące medium. Tutaj mamy prezentację dwukanałową. Tak. To są rozszczepione historie, które składają się w całość. całość, dokładnie tak. W pawilonie pokazujemy instalację wideo, która jest złożona z dwóch kanałów i w rzeczywistości to są dwie osobne produkcje wideo, które wyprodukowałyśmy specjalnie na okazję tej konkretnej wystawy. Już na samym poziomie takim formalnym, a nawet produkcyjnym to są dwie osobne historie, które oczywiście się gdzieś splatają i tworzą całość, ale może zacznę od tego, że pierwszy kanał to jest takie fikcyjne studio telewizyjne, a w zasadzie nakręcone w całkiem realnym studiu telewizyjnym. Przy koprodukcji z TVP powstało, więc z telewizyjną infrastrukturą z prawdziwymi osobami, które na co dzień właśnie produkują tego typu programy telewizyjne, jest to stworzone w taki sposób, może nie do końca artystyczny, jak sobie możemy wyobrażać film artystyczny, bo jest to profesjonalna, czysta produkcja, która pokazuje fikcyjny teleturniej Everything is Clear, Wszystko Jasne. I w tym teleturnieju mamy troje uczestników reprezentujących różne grupy społeczne, klasy społeczne. I mamy... to jest istotne. I to jest istotne. Mamy bibliotekarkę z niewielkiej miejscowości, czyli pracownicę umysłową. Mamy mechanika i mamy młodego, aspirującego przedsiębiorcę, który jest taki bardzo optymistyczny wobec pewnych programów, mającej nadejść przyszłości. Oprócz tego jest prowadzący, który to wszystko dyscyplinuje, który oczywiście działa według pewnej struktury, narzuconej ramy, a jednocześnie w miarę upływu czasu ten format zaczyna się trochę wymykać. wymykać tak. Uczestnicy zaczynają błądzić. Um, to też na poziomie obrazu zaczyna się zmieniać. Teleturniej odwołuje się do takiego miejsca, które wydarza się gdzieś na przecięciu milenium lat 90., po początku lat dwutysięcznych i to jest moment, w którym dorastała Weronika, urodzona w 94 roku. I oglądała? I oglądała. Teleturniej jest babcią. Teleturniej jest babcią, tak. <głos> Kto nie oglądał? wyglądały tyle turniejów z babcią no ręka do góry. Tutaj jeszcze może dokończę, że ten drugi kanał, który jest również pełnoprawną częścią całej instalacji, jest czymś zupełnie innym, jest nowym światem, światem zbudowanym w takim trochę szalonym, nielinearnym montażu przez Weronikę, a jest zbudowany z bardzo ciekawych źródeł, mianowicie z archiwum wytwórni filmów oświatowych, która użyczyła nam dostępu do bardzo różnych produkcji, które powstawały w latach. W latach 70., -tych, 80. -tych, głównie z tego okresu korzystałyśmy i Weronika wyjęła obrazy, które można uznać za bardzo proste przedstawienia dotyczące takich gestów codzienności, wspólnego spożywania posiłku, codziennej pracy, ale też fragmentów, w których funkcjonują nie tylko ludzie, ale też zwierzęta, rośliny, pojawia się gleba, pojawiają się bardzo proste czynności, które przekierowują nas na zupełnie innego rodzaju doświadczenie czy też wiedzę. Wiedzę wynikającą z codzienności, która nie jest tak może spektakularna w opisie czy w wizualności, która gdzieś się krząta w szczelinach, która jest czasem przekazywana z pokolenia na pokolenie, co też nie wydarza się tak naprawdę często. Być może wydarzało się w pewnych klasach społecznych, tych bardziej uprzywilejowanych, gdzie ta historia rodzinna była jakoś tak opowiadana w sposób ciągły, ale no, okazuje się, że w wielu rodzinach tych mniej uprzywilejowanych ta ciągłość historii była przerywana była mhm. przerywana oczywiście nie tylko w momencie transformacji, ale też dużo wcześniej w poprzednich czasach. Natomiast też y, tutaj wracamy do samego doświadczenia Weroniki, która spędzała to całe dzieciństwo właśnie w obecności babci, ale tak naprawdę zdała sobie sprawę w tej dorosłości późniejszej, że o tej babci niewiele wie. O jej przeszłości odległej, o jej doświadczeniu, o jej spojrzeniu na pewne przemiany, przemiany polityczne, przemiany ekonomiczne, o tej nieciągłości, przerwanej dystrybucji wiedzy, która być może właśnie była przez taką symboliczną, teraz już nie odwołuję się do konkretnej babci Weroniki, uznawana za nieistotną, niestety. Za coś, co być może było zawstydzone gdzieś w momencie, kiedy kształtowały się nowe normy, kiedy otwieraliśmy się na zachód, kiedy pojawiły się też programy anglojęzyczne, obcojęzyczne, kiedy to wszystko mogło się wydawać dużo bardziej spektakularne, przyciągające i takie też było. Zapraszamy. Malta Biennale 2026, Anani w Pawilonie Polski, Weronika Zalewska i dwukanałowa wideoinstalacja, Ada Piekarska, kuratorka Pawilonu Polski. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. I to jest świetne spotkanie. Jeżeli ktoś wybiera się na Wyspę Malta, zachęcamy Pawinon Polski Czeka. Zachęcamy także, żeby zgłaszać się na nasz spacer. Specjalnie dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Krakow Art Week przygotował spacer. Można się dołączyć. Ten spacer 26 kwietnia w niedzielę. Zatem jeżeli ktoś chce skorzystać, bardzo fajne punkty, bardzo fajne miejsca, proszę dzwonić 22 ,7, i 7 z tym zostawiam Państwa Agnieszka Oprzańska, Michał Jakubik, Michalina Bieńko. Do miłego usłyszenia! So close your eyes and this, a big, big city and Mist. You both get ready in different parts of town We'll meet up later, haven't seen each other for a while She opens up the window, she's looking out She will soon get dressed It's chill, but she's there to impress no less And what she's thinking of, is how to keep you close As you move through the city, all around here it goes And she sings When I'm mm moving -hmm. She says he's clever and she's full of surprises. You're full of desire as the night turns higher. When you tell her, she knows how it is, how it goes, and all these little things you're spitting up, spitting. turns quiet you both have to admit that this is now but this could have been it and she says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 Lot poproszę, no to szczęśliwe liczby.